To ja zacznę tłumaczyć. Tak wygląda brat. Tak wygląda drugi brat. Good morning. Dzień dobry. Dzień dobry. It's really good to be here. Jest dobrze być tutaj. And to have this opportunity to share our story. I, I czuję taką odpowiedzialność, żeby podzielić się z wami taką historią. Why we are here. Dlaczego tutaj się znaleźliśmy And why we are staying here. i dlaczego tutaj zamierzamy zostać. A więc y, we trójkę chcemy się z Wami podzielić tutaj czymś About the ministry the Lord has given us. o tym, jaką służbę nałożył na nas Pan In Poland. tutaj dla Polski, ale is że to będzie beyond Poland. Ale oczekujemy też, że z tego miejsca rozpocznie się to głębiej w Polskę. So we will each be talking. A więc my potrzebujemy mieć troszkę czasu, żeby każdy z nas mógł coś powiedzieć. And we are start with Ale rozpoczniemy od takiej who we are. prezentacji, kim jesteśmy. So, um, my name is Alex, you know me. Znacie chyba mnie, mam na imię Alex. And sometimes I am called King Alex. Czasami ktoś nazywa mnie Król Aleks. So dlatego, dlatego mam tam w logo takiego lewka. And I will tell you very quickly about myself. Chciałbym króciutko siebie przedstawić. So I became a, Christian age a więc ja rozpoczęłem moje chrześcijaństwo w wieku 9 lat. I grew up in church. Wzrastałem w kościele. Jestem worship leader. Byłem liderem uwielbiania byłem także kaznodzieją Byłem też liderem w kościele i przez 17 lat Byłem w Wielkiej Brytanii nauczycielem muzyki a więc od ostatniego mniej więcej roku Pan przemówił do mnie Sell my house, abym ja sprzedał swój dom. To stop my job, abym zakończył pracę taką zawodową. To trust him, żebym mu zaufał. And to move to Poland. I żebym przeprowadził się do Polski. A więc ja bardzo szybko zacząłem to realizować. And now we are here. I właśnie oto jestem tutaj. To jest bardzo szybko a więc to jest taki uh, szy szybki wgląd. Krótkie świadectwo moje. A teraz Josh. Good Dzień dobry. Um, I'm Josh. Jestem Josh. I am, uh, 24. Y mam 24 lata. Um, I became a Christian on the 25th of January 2016. W 2016 roku rozpoczęło się moje chrześcijaństwo. So last year. A więc to od roku jestem wierzącym. Um, I byłem nauczycielem przez trzy lata. UK I teach geography. Geography. A, byłem nauczycielem geografii. Geografii, yeah. Ok, geografii. In February, I came here. W lutym tego roku. Um, and God told me that with Alex I was to move here too w jaki sposób Bóg przemówił do mnie, żebym towarzyszył Aleksowi w tej misji. I ja także pozbyłem się swojego mieszkania, sprzedałem samochód i zrezygnowałem z pracy, aby iść za Bogiem. I to jestem ja. To jest brat, Dzień dobry. Dzień dobry. Good start. Dobrze zacząłem. Um, I am 23. A ja jestem 23-latek. Byłem już tutaj wcześniej razem z Alkiem w Kamiennej Górze kiedyś. About four times. Chyba ze cztery razy. Um, I, previously shared my testimony. I ja też tutaj dzieliłem się moim świadectwem. I kiedy miałem 12 lat, zostałem wierzącym chrześcijaninem. And from 18 to 21. I od 18 roku do 21 mojego życia had a bad drug Ja byłem trochę zaangażowany w narkotyki. 2015. W październiku 2015 roku God freed me from my addiction. Bóg uwolnił mnie od mojego uzależnienia i teraz po raz pierwszy y, jestem w Kamiennej Górze, żeby służyć razem z Alkiem. Ja pracowałem jako technik elektry elektryk, Zrezygnowałem z tego. Trochę grzebałem w telefonach, w komputerach. I parę miesięcy temu ja usłyszałem w rozmowie z Alkiem, że on się wybiera do Polski. Dobra, to się wybieraj. Może pewnego dnia ja też się wybiorę. W mojej pracy ja byłem w takich dobrych relacjach z moim menadżerem i ten menadżer po poinformował mnie, że on opuszcza tę pracę, wyjeżdża gdzieś. A wtedy Bóg przemówił do mnie i powiedział, na Ciebie też przyszedł czas, żebyś to opuścił. I ja właśnie przyjechałem do Polski. I ja tego dnia poszedłem ostatni raz do pracy z wypowiedzeniem w moich rękach. I teraz jestem wolny i tutaj. A więc wychodzi na to, że Pan dał nam misję w 2016 w listopadzie. And the name of our ministry is Oasis of Hope. Nazwa tej naszej misji to jest Oaza Nadziei. And the Lord gave us this name. Dostaliśmy tą nazwę od Pana. Through a prophecy Przez and through a passage in Isaiah. I to przyszło przez y, fragment z Izajasza. And in Isaiah chapter 40:3. I believe. Hold on. Yeah, I've got it here. No, no, no. Izaiah chapter 41. Izajasz, rozdział 41. Verse 17. R werset 17. Przeczytamy 3-4 wersety od 17. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej. Gdy ich język usycha z pragnienia. Ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne, zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie, aby widzieli i poznali, zważali i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył Święty Izraelski. So Josh and I were in a, prayer meeting, a więc Josh i brat byliśmy na takim spotkaniu modlitewnym and the Lord spoke to us through this passage. i przez ten fragment Pan przemówił do nas. And as I, began to pray on this passage, I my rozpoczęliśmy modlitwę nad tym fragmentem słowa. The Lord began to use my imagination. Pan w trakcie zaczął posługiwać się moją wyobraźnią. And I began to see what he wanted to do in Ja zacząłem widzieć w oczami wyobraźni to, co Pan zamierza dokonać. And the name Oasis of Hope came. In that I ta nazwa OAza przyszła właśnie na tym modlitewnym spotkaniu. And a few days later, kilka dni później, a friend of ours called Tim, nasi przyjaciele z, nas z naszego zespołu. He came with us on mission in May. Y Przyszli do nas z pewnej misji w miesiącu maj. He called me on the phone. Zadzwonili, najpierw zadzwonili do mnie przez telefon. Usłyszałem, Alex, mam dla Ciebie pewne fragmenty, pewne zwroty. Does Oasis of Hope mean anything to, you? to były fragmenty dające nadzieję. And I said, yes. Ja powiedziałem tak. This is from the Lord. To jest od Pana. And on that day, I od tego dnia I began to dream, ja zacząłem marzyć about what God to do here. o tym, co Bóg zamierza zrobić i żeby mnie użył. And now we dream together. I my rozpoczęliśmy takie marzenia wspólnie we trzech. We dream big. My, my zaczęliśmy marzyć wielkimi marzeniami. We dream my zaczęliśmy marzyć o rzeczach, które wydawały się niemożliwe. But we with God all are Ale my wierzyliśmy i wierzymy, że Bóg jest że, Bogiem rzeczy niemożliwych. So, oasis of hope a więc oaza nadziei is not a to nie jest jakiś nowy Kościół. Is a movement, to jest pewien rodzaj poruszenia, Działania pośród tych kościołów, które już istnieją, i ruch, który być może będzie zakładał nowe kościoły. My wierzymy that we are called to be disciples że my kontynuujemy służbę ucz, ucz, uczniostwa i, i uczniów. A uczniowie to nie są ci, którzy siedzą w ławkach w niedzielny poranek w kościele. Jako uczniowie... Jesus told us, I Jezus do nas przemówił in Matthew 28, w Mateusza 28, abyśmy wyruszyli na cały świat and to make i abyśmy czynili uczniami. Każdy z nas tutaj w tym pomieszczeniu, Jesus calls us, Jezus wzywa Was, to make abyśmy my czynili uczniami. An oasis of hope i oaza nadziei jest właśnie po to, żeby czynić uczniami, którzy następnie będą oni czynić następnych uczniów. I tak będzie pomnażanie uczniów. Right I właśnie znajdujemy się na początku tego. That is what we will do. To jest to, co spoczywa na nas to i do. to jest to, co, o czym zamierzamy nauczać, głosić, dzielić się. Know, My wiemy hard, w naszych sercach y, jak dzielić się Jezusem, jak, jak y, doświadczać Jezusa. Aim, Ale naszym celem jest pomagać chrześcijanom, aby to oni, chrześcijanie, dzielili się Chrystusem z innymi. I właśnie po to tutaj jesteśmy. A więc to może wydawać się na początku takie trudne, it could be church on the street, że Kościół jest wyciągany na ulicę, church in a house, Kościół mieści się w jakimś budynku, Kościół w Kościół gdzieś na jakichś polach, Church, przestrzeniach. Church a sports club. Kościół, który dociera do jakichś sportowych klubów. We will go to where the people are. My chcemy wyruszyć wszędzie tam, gdziekolwiek są ludzie. And as we heard at the beginning, I właśnie jesteśmy na początku. Is not a Kościół to nie jest budynek. Is Kościół to są ludzie. I gdzie jesteśmy, i teraz my jesteśmy There is Kościołem razem z Wami. So we do not mind what the looks like. A więc nie jesteśmy zbyt zainteresowani, żeby upiększać budynek kościelny. It is bo to może jest ważne, ale nie najważniejsze. What we care about to, co chcemy się, o co chcemy się troszczyć, chcemy się troszczyć o ludzkie serca dla Boga. So, Some of the we will do. A więc jest parę rzeczy, o których będziemy, które chcie, chcielibyśmy wykonać, przeprowadzić. So when we've come out, Oczywiście my jesteśmy spoza, my chcemy być poza Kościołem, chcemy pracować na zewnątrz, chcemy pojawiać się w szkołach. Helping out teaching in their English lessons. chcemy tam zorganizować lekcje na przykład języka angielskiego i przez to narzędzie chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie zostawali wierzącymi chrześcijanami. My już nawiązaliśmy dobre relacje z niektórymi nauczycielami w okolicznych szkołach, a więc my myślimy o tym, jak dalej angażować się i pomagać w tej pracy szkolnej nauczycielom. Um, last week Alex connected with the orphanage. W, w tamtym tygodniu Alex odwiedził dom dziecka w Mieroszowie i okazuje się, że Bóg przed nami otworzył drzwi i my... Po prostu przeszliśmy z, z, na, z naszą akcją. And one of our big aims for next year I wytyczyliśmy sobie takie jeden wielki cel, który może uda się z, zrealizować w przyszłym roku. To przyniesie wielkie błogosławieństwo przychodzące razem przez Roberta, tak? Roberta i welcome. To their home. oni tam y, przywitali nas, przygarnęli nas w swoim domu, który mają tam w Kochanowie. And God has given us a big idea for I Bóg oczywiście włożył w nasze, w nasze serca wielkie pragnienie i miłość do, tego, do tej miejscowości Kochanów. To run a summer camp for the young children. Abyśmy tam w tych okolicach zorganizowali taki zlot dla młodzieży. For three years, when I was a kid, kiedy ja byłem dzieckiem, on przez trzy lata do, do takiego obozu młodzieżowego, który prowadził Alex, przyjeżdżał i brał udział. I to wywarło wielki wpływ na moje życie. So we would like to i dlatego właśnie, że to wywiera taki wpływ, chcielibyśmy dać taką możliwość właśnie młodzieży żyjącej w tym rejonie. So at home, we left, w moim domu, zanim ja wyjechałem, I'm how do we get the money? myślałem wiele o tym, skąd wziąć pieniądze. I'm also thinking, I want to take my bike to Poland. I ja także myślałem o tym, żeby zabrać ze sobą do Polski mój rower. Po prostu przyda mi się w Polsce. I zaoszczędzę w ten sposób pieniądze. A więc... Wybrałem się na rowerze, w drogę i sponsorzy za to, że jechałem na rowerze, sponsorowali przez wpłaty pieniądze na, na, na mój cel, na moją misję w Polsce. 7 tysięcy złotych wpłacili na obóz na przyszły rok. Bardzo łatwo się tłumaczy z polskiego, powiem wam. <laughs> I translate from Polish. It's nice. A więc to, to ten wykaz pokazuje jak ile kilometrów każdego dnia przejeżdżałem przejeżdżaliśmy na rowerze. Bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie rozpoczynać takie nowe przedsięwzięcia, nowe działania. My, my rozumiemy to, jak ważne jest pomagać lokalnym kościołom w ich w służbie, w ich pracy. So me and Alex will be with team here. Chcielibyśmy razem z Aleksem pomagać w służbie grupie uwielbienia. And supporting Piotr in church as well. I chcielibyśmy też wspierać Piotra w kościele w Boguszowie i w jakikolwiek y, sposób jest to możliwe, chcemy pomagać tutaj lokalnemu kościołowi. And most we have to bless Kohanow, ale przede wszystkim y, chcemy błogosławić Kochanów, Ponieważ oni tam otworzyli przed nami szeroko swoje ramiona, przyjęli nas. I chcemy w ten sposób błogosławić ich tak bardzo jak tylko możemy. Well done. <laughs> Dobra robota. So, back into life. A więc wracamy do naszej wizji. To było w, lip... w lipcu. My u nas lokalnie w Kościele podzieliliśmy się naszą wizją. To jest tak wygląda Kościół, z którego my pochodzimy. So 200 people came to hear the vision. na to dzielenie się tą wizją przybyło około 200 ludzi Many of them not Christian. wielu z nich okazało się, że to nie byli wierzący so Brad, had his family who not Christian. Brad przyprowadził swoją rodzinę którzy nie są jeszcze wierzącymi my przyprowadziliśmy z Joshem ludzi ze szkół, w których pracowaliśmy And they heard our vision. I oni usłyszeli naszą wizję. And we how Jesus to I my dzieliliśmy się tym, jak Jezus pragnie dotykać i zmieniać Polskę. We had Mieliśmy czas uwielbiania. We the my dzieliliśmy się Ewangelią. And they for us. I potem pomodlono się o nas. i Lider z przyjaciółmi And these children here i te wszystkie dzieciaki dookoła nas were from my school. to są dzieci z mojej szkoły, None of them żadne z nich nie jest wierzące. On the evening, po tym wieczorze dzielenia się wizją, three of them troje z nich zostali chrześcijanami, And now there are six of them. a teraz jest już ich sześciu. And they are phenomenal young men and women of God. I to jest fenomen, że Bóg powołuje i dotyka młodych ludzi. Okay? Within days My myślimy, marzymy o takich dniach, They had been with the Holy Spirit, że będziemy wypełnieni Duchem Świętym, in tongues, będziemy mówić innymi językami, będziemy prorokować one girl, w jednym celu. Two I pictures, two pictures in, in ja od Boga otrzymałem dwie, tak, dwa takie obrazy pewnej dziewczyny, And she didn't know anything about Poland. ona nie wiedziała nic o polsce these i te dwa obrazy said potwierdzały jak gdyby to co wcześniej bóg nam dał she dostałem imię she said, i believe this name is very important i powiedziała ja wierzę że to imię jest bardzo ważne And the name was robert. i to imię brzmiało robert ona nie miała najmniejszego pojęcia, że my przyjedziemy i zamieszkamy u Roberta. She had been a one week. Ona była dopiero jeden tydzień wierzącą. And already she is hearing from God. A ona już słyszała coś od Boga. To mówi nam, że nie ma znaczenia i jak jak jak młody czy stary jesteś w wierze w Boga, open, jeśli jesteś otwarty, Bóg może do ciebie mówić. I On to chce. So this was a fantastic evening. I to był fantastyczny wieczór. Us, um, help us. Ludzie przekazywali nam pieniądze. Vision, Kiedy my dzieliliśmy się tą wizją, to us. Ludzie deklarowali, że będą nas wspierać. Josh, is going to talk about Josh trochę coś o tym mówi. Of the that God has given us. O tym coś powie, o tym zaopatrzeniu, jakie Bóg obiecał nam. Uh, firstly, um, we have had many gifts. From Otrzy otrzymaliśmy mnóstwo darów, prezentów także pieniędzy uh, y, od ludzi, od Anglików, uh, which we have used to buy. z takim przeznaczeniem, że powinniśmy je użyć, wydać na samochód, który ma na imię Gloria. This is one car. To, jest, to jest pierwszy na razie samochód. Uh, także otrzymaliśmy car, samochód free, całkowicie za darmo, w bardzo dobrym stanie, um, my go gdzieś sprowadzimy tutaj w okolicach świąt Bożego Narodzenia. On top of this, in addition to, um, we have also been given um, More than we have anticipated monthly donations. my także no, zostaliśmy zaopatrzeni w o wiele więcej, niż żeśmy oczekiwali i spodziewali się. Which means that we live very comfortably. I teraz y, na wyposażenie tam, gdzie mieszkamy y, i teraz mamy bardzo wygodne mieszkanie, bardzo wa wygodne warunki, w których będziemy mieszkać. Jednakże, My wiemy, że te pieniądze nie należą do nas. Pieniądze są Jego i my pragniemy tym, nimi błogosławić ludzi, kościoły i inwestować część tych pieniędzy w tą misję Oaza Nadziei. My część tych pieniędzy zagospodarowaliśmy w ten sposób, że złożyliśmy je na pewnym koncie bankowym, that all money will go into i, aby i założyliśmy konto, żeby pieniądze tam gromadzić, as large gifts. I, i w postaci później Takiego większego daru dla kogoś. Z naszych miesiącowych donatów we will give um, the rest of the money or tithe to the two Oasis and Pope. Mm -hmm. i te pieniądze będą taką gwarancją z przeznaczeniem na, na, na, na działanie tej misji. We will live um, as as, as faith-filled misjonaries. My, nasze życie wygląda w ten sposób, że żyjemy przez wiarę, jako misjonarze. Our aim is not to save money, Naszym celem nie jest gromadzenie i pomnażanie pieniędzy, oszczędzanie, but to ale żeby je przeznaczać, wydawać. Not on sweets, nie na cukierki, or crisps, albo na coś innego, na chipsy, pizza, ale Batony, a, uh, on church, ale dla kościoła mission, na misję like dla, dla ludzi takich jak wy. A więc my spakowaliśmy się i to jest taki wczesny ranek na naszą wyprawę we um, wrześniu was that someone has a phone call. our car has all our stuff all our belongings w samochodzie to jest wszystko to co należy do nas to co posiadamy zmieściło się the car was so full up samochód był tak pełen we had no more space for anything że tam już nie zostało absolutnie najmniejszego miejsca na cokolwiek więcej we attached our tent to the side of the car My rozbiliśmy na zewnątrz nasz namiot In the wind and the rain, y, w trakcie takiej wiecznej i deszczowej pogody and for a few days, i po kilku dniach we to book hotels, zdecydowaliśmy się jednak poszukać hotelu, żeby przez tą pogodę odpocząć trochę w, no, w normalnym miejscu. Także po to, żeby można było się wykąpać wreszcie. So, we've already talked about the distance. So, Brad arriving on the border. A więc, Brad tutaj się fotografuje na granicy. <laughs> so, what we will talk about very quickly is what we believe as a movement, what are our values. To jest to, w co my wierzymy, co jest głównym naszym celem, co jest, co jest najbardziej wartościowe dla nas. So, as we met and we together, kiedy się spotykamy i modlimy się wspólnie razem the Lord told us four things, kiedy to robiliśmy, Pan pokazał nam cztery rzeczy, that were to him, które są bardzo ważne dla Niego. I, i które są przeznaczone dla misji nadzieja, łaza nadziei. Po pierwsze ojcostwo. About to jest takie du, du, duchowe rodzicielstwo. We believe in family. My wierzymy w rodzinę. We that the is a big My wierzymy, że kościół to jest wielka rodzina. I do not have any natural children. Ja nie mam swoich naturalnych dzieci, But I have hundreds of spiritual children. ale ja mam setki takich duchowych dzieci, Young people, młodych ludzi, who I have helped grow, które, którym ja staram się pomóc w rozwoju, we wzroście, into strong men and women of God, aby wyrośli na silne kobiety i silnych mężczyzn dla Boga, którzy decydują się do i aby oni też zdecydowali się przyjechać do Polski. Uczniostwo, czynienie uczniami jest tak ważne. Jako misjonarze nie staniesz się, nie zrealizujesz uczniostwa w ciągu jednego tygodnia. Jeśli Kierujesz się, chcesz pomóc uczniom, musisz się do nich zwrócić i spędzić z nimi część swojego życia. So for us, fathering discipleship is number one. A więc w uczniostwie ojcostwo, ojcowskie serce jest najważniejsze. Is the po drugie, drugim punktem to jest nadprzyrodzoność, coś nadprzyrodzone. We believe that God wants to do miracles of healing. My wierzymy, że Bóg chce się poruszać w nadprzyrodzonych znakach poprzez cuda, uzdrowienia. Kiedy apostoł Paweł pisał do kościoła w Koryncie, w rozdziale drugim, on tak powiedział, I don't come to you with clever words. Ja przybyłem do Was nie ze sprytnymi, wyuczonymi słowami. Nie przybyłem z jakimś nadzwyczajnym kazaniem. Spirit, ale przybyłem do Was z, z objawiającym się przez znaki i cuda Duchem Świętym. With power. Z Jego mocą. I my wierzymy, że kiedy ludzie zobaczą cuda i znaki uzdrowienia na własne oczy, oni naturalnie the zapragną zapoznać się z Jezusem Chrystusem Zbawicielem. When we met Brian and in the school, kiedy ja natknąłem się na nich w szkole, Brad was talking about Brian and Alan. Mm -hmm. um, we didn't preach to them. Kiedy, kiedy tam do szkoły się udałem z, z innymi, my tam nie głosiliśmy kazań, ale my modliliśmy się o nich. And they had an with God. I oni zostali dotykani przez Boga. And in that mm. were Ten dotyk Boży uzdrowił jakieś problemy w nodze. And we didn't even ask for A my nawet nie w tej modlitwie nie prosiliśmy o uzdrowienie nogi. And now he wants to help us y, teraz on dotknięty chce pomagać nam w naszej misji. Make in aby pomagać w kościele. Bec yeah. Aby założyć też yeah. kościół w Guszycy. Because he had encounter with God. Ponieważ On jak gdyby został zachęcony, poruszony przez, przez Boga osobiście. I Bóg stał się dla Niego bardzo realny. I to jest właśnie ta sfera nadprzyrodzonego Boga. To jest nie tylko mówienie o Bogu. To jest doświadczanie Boga. Numer trzy. Is listening to his voice. Słuchanie jego głosu. If we are going to Jesus, jeśli my podążamy za Jezusem, we have to be in with Jesus. Musimy potrzebujemy być w takiej przyjaz przyjaznej relacji z Jezusem Chrystusem. He will show us where to go. On chce nam pokazywać, gdzie my mamy iść. On chce nam udzielać co powinniśmy mówić. He show us who to with. On chce nam wskazać ludzi, z którymi powinniśmy wejść w jakieś relacje. And it's to Jesus the Bible, y, słuchamy Jezusa przez czytanie Biblii, also ale także przez y, wypowiadane proroctwa, także przez dar słowa wiedzy. So we will be listening to God very closely. A więc my potrzebujemy słuchać i słyszeć bardzo dokładnie tego, co mówi Bóg. And teaching people how to do this for themselves. I powinniśmy też uczyć, dzielić się, nauczać ludzi, jak lepiej słyszeć Boży głos. And the last one I ostatnia rzecz is fishing. to jest łowienie, połów. Jezus Jezus powiedział: I will make you of men. Ja uczynię z Was rybakami, uczynię z Was rybakami ludzi. We are, rybaków ludzi. We are to fish Chyba, że rybaczki. My jesteśmy po, powołani do tego, żeby traktować ludzi, pozyskiwać ludzi, tak jak się łowi ryby. So these are our four A więc my mamy cztery four takie rzeczy które y, przy, przyświecają oazie nadziei. Jeszcze troszkę powiem o, o oazie nadziei i później może jeszcze czymś się podzieli Alex. There are ways in which you guys can us. Jest wiele sposobów i wiele możliwości, w, ja, w, w jaki ludzie mogą nam pomóc, zaangażować się w naszą misję. On the, on the thing, on the I jak mogą się zaangażować, jak mogą y, z nami mieć kontakt, więc tam są wypisane strony, adresy internetowe. Um, so Facebook and Instagram. Przez Instagram, przez Facebook. Um, and also our website will have um, a blog. Ja także mam stronę założoną w internecie, jako pewien blog, na której, na, na, na tej stronie można się dowiedzieć właśnie, jakie są nasze plany i jakie będą wydarzenia w, najbliż, w najbliższym czasie. Thank you for to me and Brad. A więc jeszcze raz Wam dziękuję za to, że chcecie, że chcieliście wysłuchać mnie Brata, brata. You still have to listen to Alex, though. A teraz proszę, żebyśmy jeszcze przez chwilę posłuchali Aleksa. Thank you. I have 10 minutes. To zajmie gdzieś mniej więcej 10 minut. Because we are here to stay. Ponieważ my tutaj, którzy jesteśmy, we are not going back to England tomorrow. My zostajemy tu nie wyjeżdżamy jutro do Anglii and we need you to pray for us my mamy potrzebę i prosimy abyście się o nas modlili to help us abyście nam pomagali and before we finish the service today i z, zanim się ten cały tutaj całe nabożeństwo zakończy my chcemy today. się poczuć wśród was tak jak wy i pro, pro, prosimy o modlitwę. As you are now our ponieważ od tego momentu jesteśmy jedną koś, zborową rodziną. To będzie nam zajmować trochę czasu, żebyśmy się z Wami, z wszystkimi zapoznali, chociaż troszeczkę. And our first A, I mam takie pierwsze <coughs> wezwanie. Is to remember people's names. Jak zapamiętać imiona? And if we do that by Christmas, nie musimy to robić tylko na święta. We are doing very well. Jeśli, się, jeśli, do, świąt, jeśli do świąt zapamiętamy nasze, my zapamiętamy wasze wszystkie imiona, to będzie już sukces. So, the Lord this week Pan w tym has been speaking to me from Isaiah 54. Przemawiał do mnie fragmentem z Izajasza 54. Izajasz 54, pierwsze cztery wiersze. Raduj się, niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się Ty, która nie zaznałaś bólów. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg Twojego namiotu i zasłony Twoich mieszkań. Nie krępuj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno swoje paliki bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego człowie... wdowieństwa. So if you know your Bible, jeśli trochę znasz swoją Biblię, to może pamiętasz, że rozdział 53 Izajasza Izajasz prorokuje do narodu izraelskiego o nadejściu Mesjasza. Izajasz rozdział 53 to jest o Jezusie. And if we take away the numbers in our Bible, jeśli weźmiemy te namiary cyfrowe w Biblii, Isaiah 53, 54, 55, it all flows one big story. to te rozdziały od 53 do 55 jak gdyby niosą takie przesłanie. And in Isaiah 53 we have a huge promise. Izajasza 53 mamy potężną obietnicę obietnicę przyjścia Mesjasza. 54, I kiedy rozpoczyna się rozdział 54, Israel, Pan przemawia do narodu izraelskiego, have children, nawet jeśli nie posiadacie własnych dzieci, i Krzycz wykrzykuj na cały głos. Now, this is not crying in pain. To nie jest krzyk y, w, z bólu, w bólu. Have you ever looked forward to something with excitement? Czy, czy z takiego podniecenia, z takiej wielkiej radości zdarzyło się tobie wydobyć z siebie jakieś potężne dźwięki kiedyś? Maybe a holiday. Może na z okazji jakiegoś święta. Maybe a birthday. Może w dniu swoich urodzin. Something that you're waiting for in the post to arrive. Coś na co czekałeś, nagle otrzymujesz to. You know it's coming. Wiesz, że to przyjdzie i do, dostaniesz to. But you can't see it yet. Jeszcze tego nie, nie widzisz, spodziewasz się. And you begin to anticipate the arrival. W Tobie coś się podnosi, coś się zaczyna przygotowywać. Może wszystkie emocje w Tobie zaczynają grać. Oh, to zaraz do mnie dotrze. To już jest bardzo blisko. Wait any już chyba więcej nie wytrzymam, jak tak dłużej będę czekał na to. To jest właśnie to, o czym mówi Pan do Izraela. On mówi, wykrzykuj, oczekuj z, z, z ekscytacji, z podniecenia, because you are about to have more children, dlatego, że więcej dzieci będzie, than those who already have children. więcej będzie, będziesz miał dzieci, i więcej doświadczysz yy, dzieci niż ty w duchowym wymiarze, niż ta, która rodzi w sposób naturalny. The Lord gives them a promise. I Bóg y, składa taką obietnicę. But yet see this Ale tej obietnicy jeszcze nie można ujrzeć. But the Lord tells them to do something. Ale Pan mówi właśnie w tym czasie, potrzebujesz coś zrobić. He tells them, On mówi do nich, add a bedroom to your tent. On mówi tak, od, od becika, od dnia Twoich narodzin. On zobowiązuje się opiekować się Tobą. On, on się zatroszczy o to, żeby Cię złożyć do łóżka. On zatroszczy się o ubranie dla Ciebie. Dla tego dziecka, ponieważ dziecko nadchodzi, poród tego dziecka jest bliski. And this is what and have done. I myślę, że w pewien sposób właśnie taką rzecz zrobił Robert z żoną In their house. w swoim domu. They even met me or Brad or Josh. Jeszcze zanim my się spotkaliśmy, dowiedzieliśmy się o sobie. Robert, had a from God. Robert otrzymał od Boga obietnicę. But he didn't understand what. która nie nie, nie nie była związana z, z rozumem, z czymś takim naturalnym poznaniem. He just knew he had to his house. O, on, on, on, on wiedział, że potrzebuje przygotować swój dom. And because he obeyed God, I ponieważ on był posłuszny Bogu, and he trusted God, i zaufał Bogu, all of a sudden, nagle. Three crazy Englishmen arrive, nagle trzech szalonych Anglików zjawia się u Niego w domu. And we believe, a my wierzymy, that we are God's promise. Y, my wierzymy w Bożą obietnicę, Firstly to Kahanov and to Robert and Shri. że Bóg wcześniej taką samą obietnicę złożył Markowi i jego żonie, też złożył obietnicę nam. In order for us to, have breakthrough from heaven, to co na nas spoczywa to to żeby napierać na to co niebo przygotowuje things in the natural. pan zapowiada i, i chce żebyśmy byli przygotowani na te rzeczy które on przygotowuje aby do nas przyszły we have to My potrzebujemy przygotować się. Sometimes we don't understand why. Czasami nie wiemy, dlaczego nie rozumiemy wszystkiego Or how. albo jak to zrobić. But as in the next part of Isaiah 54, ale w następnych wierszach z Izajasza 54 Isaiah talks about Noah. Izajasz powołuje się na Noego. And we know the story. I my znamy Jego historię. Bóg zapowiedział, nadchodzi potop. I zapowiedział Noemu, buduj arkę. Wszyscy sąsiedzi dookoła Noego potraktowali Go jak wariata. Naśmiewali się z Niego. Sprawiali Mu przykrość. Ale On uchwycił się i był pewien, że otrzymał to od Boga. And God saved him and his family. I Bóg uratował i Jego, i Jego rodzinę. And this is how God works. I to jest sposób, w jaki Bóg działa. He will give us crazy ideas. On y, zapoznaje nas z jakimś szalonym pomysłem. So for me, for Josh and for Brad, a więc dla mnie, dla Brada, dla Josha making our tent bigger zwrot poszerz paliki swojego namiotu and giving up our lives in the uk oznaczało połóż swoje życie do dyspozycji bogu we have made ourselves ready my zdecydowaliśmy że będziemy gotowi in natural things w tych naturalnych rzeczach for god to do supernatural things aby nadeszły od Boga nadprzyrodzone rzeczy. I to oczywiście wymaga wiary. I to jest coś, czego nie mogliśmy widzieć. Nie wiedzieliśmy, skąd przyjdzie. Ale kiedy poddaliśmy się temu, Bóg zaczął czynić cuda. And i want to encourage you this morning. ja dzisiejszego poranka chcę Was zachęcić. If God is you crazy ideas, Jeśli Bóg daje Ci coś, co myślisz, że jest trochę szalone, trust him and say yes. zaufaj Mu i przez wiarę powiedz tak. People will call you crazy. Ludzie będą wołać na Ciebie, mówić o Tobie, że jesteś szalony. They will make fun of you. Będą się naśmiewać. But if you know, you have heard from God, ale jeśli będziesz pewien, że usłyszałeś Boga, to nie ma znaczenia, co inni mówią. Will be Chcę być z Wami szczery. People in the UK Niektórzy ludzie w Wielkiej Brytanii we are crazy. pomyśleli o nas i potraktowali nas jak szalonych. Here in Poland Niektórzy ludzie tutaj w Polsce myślą, że jesteśmy bardziej szalonych. Stwierdzili, że jesteśmy jeszcze bardziej niż zwariowani. Day, ale każdego dnia, I wake up, kiedy się budzę, and I thank God kiedy dziękuję Bogu for His za Jego wierność, for His za Jego zaopatrzenie, for the friends we are making, za przyjaźnie, które dzięki Niemu mam, for the doors that are opening, za te drzwi, które się przed nami otwierają, ponieważ w w ciągu tylko trzech tygodni. My na własne oczy oglądamy, o, prze, o, po trzech tygodniach na własne oczy oglądamy, jak właśnie ta sfera nadprzyrodzona y, pokazuje się wokół nas. This, Jeśli Ty zmagasz, zmagałbyś się ze zrozumieniem po ludzku, tego, co się dzieje. You have never seen it in your life. Będziesz się zmagał, ponieważ nie widziałeś niczego wcześniej takiego. I am going to make a bold ja wyrażam swoje, swoją pewność i zaufanie, nie cofnę się. Watch what God will do with Oasis of Hope. Jestem zaangażowany i w tej misji Oaza, nadzieja, będę działał, bo widzę w tym bo Boże nadprzyrodzone działanie. W jakiś sposób chcemy być też świadectwem, of Jesus, świad świadkami Jezusa Chrystusa, że wiara nasza będzie rosła, wzrastała, and, and God can do a in your Bóg life. będzie dokonywał przez nas rzeczy niemożliwych po ludzku. Amen. Coś było o rodzinie, więc zrobi się chyba rodzinnie. Proszę naszych już nie gości, ale domowników, aby stanęli tutaj. Poproszę naszą grupę młodzieżową, która jest przygotowana. Ola, Ania, Paulina, Kuba, Konrad, Zosia. Każdy ma swoją rolę. So, Alex, brat, Josh, we welcome you in Poland, in Kamienna Góra, w Jeruzalem Church. Aleks, brat, Jos, witamy was dzisiaj w Kościele w Polsce, u nas w Kamiennej Górze. We are very happy that you are with us. Cieszymy się, że jesteście z nami. Zostawiliście swój kraj, dom, bliskich, rodzinę, przyjaciół, żeby pomóc naszemu Kościołowi głosić tutaj dobrą nowinę. We appreciate that Cieszymy się z tego, doceniamy to. Success, so Życzymy sukcesów, by Wasze wizje się dokonały. Mamy nadzieję na świetną współpracę. Chcemy, by nasz Kościół był Waszym duchowym domem. <laughs> Przyjmijcie od naszego Kościoła pakiety powitalne misjonarzy. In these packs, there are Bible verses. W tych paczkach uh, jest werset biblijny, God's word is the most <laughs> bo Słowo Boże jest najważniejsze And it will lead you. niech zawsze będzie z Wami, niech Was prowadzi. Uh, are in too. Werset, so can jest our werset jest w języku polskim, żebyście się jak najszybciej nauczyli mówić po polsku i rozumieć. There's there's also a pack of Polish kabanosy. też paczka polskich kabanosów. So you will have strength for hard work. <laughs> There are Poland cups. też polski kubek. So you will have something to drink from with your new friends in Poland. Żebyście mieli w czym pić kawę, herbatę z nowymi przyjaciółmi z Polski. And they are filled with best Polish sweets, jest wypełnione najlepszymi słodyczami polskimi cukierkami Michałkami. To make your life sweet in difficult moments. Żeby dodawały wam osłody w trudnych chwilach, kiedy tęsknicie za Anglią. Uh, there's also a Polish flag for you. Mm, jest też tam polska flaga? S.A. <laughs> <laughs> Jest to symbol przywitania i akceptacji w naszym kraju. God bless you. Niech Bóg Was Dzięki młodzieży. Pomodlimy się o naszych misjonarzy.